efektywne mikroorganizmy, probiotyki, bakterie, drobnoustroje, które w sposób naturalny w glebie czy na roślinach są. My chcemy aplikować, również mając na uwadze to, żeby pomagały nam chronić rośliny przed chorobami zwiększyć ich odporność ale Panie Profesorze jak to właściwie działa, jak to może jedno z drugim współgrać, bo z drugiej strony dziś już na przykład ja jestem tym pokoleniem, które nie wyobraża sobie gospodarowania bez chemii jak to jedno z drugim może zatrybić mikroorganizmy, które występują w szeroko rozumianym ekosystemie mam tutaj na myśli przede wszystkim grzyby, bakterie promieniowce. Odgrywają kolosalną rolę w procesie produkcji. Na skutek no, jakiegoś takiego okresu niepohamowanej, że tak powiem, twórczości w postaci rzeczywiście nadmiernego stosowania środków chemicznych, doszło do tego, że skład gatunkowy, ilościowy tych mikroorganizmów uległ zmianie na niekorzyść. Oczywiście to nie było tylko spowodowane chemią, bo tutaj trzeba dodać, że na przykład odczyn gleby ma bardzo duże znaczenie. Tutaj mam na myśli zawartość wapnia w glebie, o czym Polska zapomina jako kraj, że jest to bardzo istotne, a to ma silny wpływ na rozwój mikroorganizmów. Jak gleba jest kwaśna, to chętnie są, są tam grzyby, jeżeli jest zasadowa, w cudzysłowie zasadowa, inne mikroorganizmy i wtedy po prostu ma to duże znaczenie. Natomiast moja przygoda z mikroorganizmami, które jakby aplikujemy do gleby, czyli tutaj z EM-ami, w zasadzie jest stosunkowo świeża i niedawna, bowiem ja zawsze hołdowałem temu, żeby mimo wszystko problemy załatwiać szybko i radykalnie, na co pozwalała wiele środków ochrony roślin. Natomiast takim pewnym ideałem, dzięki tutaj kontaktów między innymi z firmą Greenland, miałem okazję wykonywać szereg doświadczeń, żeby ten mój sceptycyzm potwierdzić albo po prostu zaprzeczyć mojej logice myślenia. Udało się jedno i drugie. Znaczy, wydaje mi się, że w wielu przypadkach okazało się po pierwsze to, co wydawało mi się niemożliwe, że można połączyć substancję czynną środka chemicznego, czy nawet kilka substancji czynnych, które są w jednym środku chemicznym z żywymi mikroorganizmami i prawdopodobnie wyniki mówią nam o tym, że chemia niekoniecznie musi zabijać te, te żywe stworzenia, oczywiście w cudzysłowie one są tak małe, że na pewno ich nie zobaczymy bez mikroskopu i to bardzo dużo dobrego daje dodatkowo pokazuje się w jakiś pośrednich parametrach biologicznych. Panie profesorze, ale Pan mówi teraz o tej zaprawie nasiennej, biologicznej, która Przecież jest właśnie nowością. O zaprawie typowo chemicznej z dodatkiem właśnie tego emu, który też jest jakby użyty do zaprawienia na I to jest sprawdzone, że rzeczywiście tutaj chemia nie zabija tych mikroorganizmów. Jeszcze ostatecznie bym tego nie mówił, dlatego, że powtarzamy eksperyment i jak eksperyment będzie udany, to na pewno będzie można tutaj powiedzieć, że tak rzeczywiście jest. Bo o co dla... jest tak, musimy wielokrotnie powtarzać, tu decyduje prawo wielkich liczb, jeżeli potwierdza się to, to znaczy, że jest to prawidłowość. Natomiast Ciągle nie znamy mechanizmu tego działania, co też jest ciekawe. No właśnie, bo o to też chciałam Widzimy zapytać. to w sposób boszczyczy. Jak, jak to działa? Jak to że zwiększa to działa? się masa y, liści, y, z, zarówno świeża, jak i sucha. Zwiększa się masa korzeni. Korzenie y, mają większą chęć do wzrostu. Wiadomo, że korzenie to jest przede wszystkim geotropizm. Panie ale, ale dlaczego? Przecież tu nie ma cudów. Nie ma cudów, ale y, ciągle ten mechanizm jest przez nas niepoznany. Co tutaj, można powiedzieć, jest pole popisu dla różnych nauk. W każdym razie zaczyna być bardzo fajną rzeczą, że można łączyć chemię z metodą tego typu, nazwijmy ją biologiczną, bo to jest metoda biologiczna, jak aplikowanie jednoczesne substancji czynnych. Tu w tym przypadku to była zaprawa nasienna z em i widzimy, że następuje tak zwany synergizm. Czyli jedno drugiemu nie przeszkadza, a wręcz wzajemnie sobie pomagają. Ale z drugiej strony, jeśli użyjemy EM-ów, tak jak tutaj obok nas akurat mm -hmm. banner EM-5, który do opryskiwania się stosuje, to wszyscy wiemy i mamy cały czas w pamięci, że myć należy nie płukać, tylko myć opryskiwacz przed i po EM-ach, bo opryskiwacz może się zakleić wskutek tego, że zaaplikujemy potem chemię, jakieś resztki EM-ów, odrobina chemii, no, nie trzeba daleko szukać, mi się zdarzy w tym roku zakleić sobie obryskiwacz z okrutnym skutkiem, więc czy to, o czym Pan mówi, można przyłożyć tylko do zapraw, czy również do środków dolistnych? Mniej mogę tutaj się wypowiedzieć o, tym, o środków dolistnych, bo nie miałem okazji robić takich doświadczeń. Natomiast co mogę powiedzieć, że em -y bardzo dobrze współpracują, jeżeli jest zaprawa, Natomiast jeżeli są samodzielnie stosowane, poprawiają się efekty biologiczne, ale pewnych grzybów robotwórczych nimi za nie idzie. I to jest też ważna informacja, żeby rolnicy nie dostali takiej informacji, że wystarczy zaprawić ziarno em i wszystkie problemy rozwiązane. W przypadku np. śnieci tego problemu nie rozwiążemy, ale jak dodamy nawet tanią zaprawę, która działa na śnieć i dodamy EM-u, uzyskujemy zdecydowanie lepszy efekt. Nie mamy śnieci, a mamy mniej zgorzeli, mamy silniejsze siewki i o to chodzi właśnie za Czyli właściwie co? Te em -y powodują takie bardziej stymulowanie odporności, tak jak u człowieka, jeśli jest ogólnie zdrowy, ogólnie odporniejszy, to byle katar go nie to ruszy. znaczy Taką hipotezę tutaj jak najbardziej możemy wysnuć, tylko trzeba ją jeszcze udowodnić. Natomiast w przypadku tych opryskowych em że był ten problem techniczny, mi się wydaje, że to się rozwiąże, bo to jest kwestia opracowania po prostu takiej formulacji, żeby był to roztwór właściwy i do tego by nie dochodziło. Tutaj jak widocznie była jakaś emulsja i między innymi tu Pani miała no, niepotrzebne kłopoty z tego powodu. Czyli jest to bardziej problem techniczny niż ten problem taki biologiczny, ale wiadomo, że rolnika to boli, jak musi na przykład dyszywienie z tego powodu. No, albo no. rozebrać wszystko po kolei tak, w drobnym jest, tak, tak. i płukać. Nie daj Boże pompa. Mhm. Ale wróćmy jeszcze do tych dolistnych, bo też spotkałam się z takim postawieniem sprawy, że zasiedlając roślinę pożytecznymi mikroorganizmami zajmujemy to miejsce, te Niszę, którą w przeciwnym razie zajęłyby organizmy patogenne, w związku z tym nie zostawiamy im miejsca. Jak Pan się do tego Jestem stępuje? dużo racji, bo właśnie wiadomo, że ogólnie w środowisku rolniczym, w ekosystemie, szczególnie w glebie, najczęściej mamy na myśli tylko te organizmy, które powodują choroby, ale tam to też jest organizmy pożyteczne. I jeżeli tam następuje pewna równowaga, jak to mówi homeostaza, to w takiej sytuacji dobre organizmy wypierają to złe. Czyli dla tych złych nie ma miejsca. A dobre powodują nam właśnie y, intensywniejszy wzrost, y, ułatwiają rozwój korzenia, y, funkcjonowanie włośników. Czyli tutaj jest jak najbardziej ta teoria zajmowania miejsca bardzo słuszna w przypadku mikroorganizmów. Myślę, że to samo tutaj się dzieje właśnie z em -ami. To dlaczego jeszcze stosowanie tych środków nie jest powszechne, chociaż wielu rolników już o nich słyszało? Wymaga to pewnego przeorganizowania mentalnego. Wiadomo, że mentalność to jest proces, który wymaga wielu lat. Do tej pory mówiliśmy, że wszystkie problemy można rozwiązać za pomocą środków chemicznych. W związku z tym, że ciągle mamy na uwadze ochronę środowiska, chodzi nam także o to, żeby rozwiązać problem, ale jak najmniej w czym stopniu, żeby ten problem był dokuczliwy dla środowiska naturalnego. I właśnie naturalne mikroorganizmy nie szkodzą, nie powodują różnego rodzaju anomalii, nie ma problemów z pozostałościami, bo tu przy środkach chemicznych musimy powiedzieć, że jest bardzo ważny właśnie ten czas rozkładu tej cząsteczki. Natomiast w przypadku mikroorganizmów się nie martwimy, bo tutaj jest taka sytuacja, tak jak powiedzieliśmy, że jeden organizm wypiera drugi i po prostu w przyrodzie jest to zupełnie inaczej rozwiązywany ten problem.